Zbigniew Łukasiak jest związany z partią Piratów, jest autorem bloga Brudnopis Pirata. Tu Wikiradio. Słuchacie Wikiradia. Halo, tak, nazywam się Zbigniew Łukasiak i będę tutaj przedstawiał polskę, Polską Partię Piratów. Zacznę. Przede wszystkim nie jesteśmy przeciwko twórcom. Jesteśmy za, wolno, za wolnością komunikacji. Ja jestem twórcą oprogramowania i yy, myślę, że w naszej partii będzie więcej twórców niż w jakiejkolwiek innej polskiej partii. Głównie, głównie programistów, ale myślę, że nie chcę Natomiast jeśli, jeśli jest konflikt między, między wolnością komunikacji, a właśnie jakimś sposobem zarabiania pieniędzy, jakimś modelem biznesowym, to tak, wybieramy wolność komunikacji. W przeszłości komunikacja masowa to był taki proces przemysłowy, tak? trzeba było mieć maszyny, odpowiednią organizację, wielu ludzi, żeby wydawać te y, czasopisma tak? czy książki później również telewizję i tak dalej. W każdym razie ta dystrybucja wymagała dużych nakładów. I w związku z tym można to kontrola takiego, takiego procesu przez państwo, to nie było coś bardzo kontrowersyjnego. To znaczy e, oczywiście nie mówię, że, że e, znaczy ta kontrola może być również stopniowa. Tak? No, na jakąś tam kontrolę się zawsze zgadzamy. To, to oczywiście nie, nie chcemy cenzury, ale, ale powiedzmy zgadzamy się na taką kontrolę pod kwartą, tak Po opublikowaniu, jeśli dana książka łamie prawa autorskie, to y, można pociągnąć tą fabrykę, która tutaj jest takim ogromnym czymś. Y, do Natomiast y, w dzisiejszych czasach używamy tych samych, y, tych samych narzędzi do komunikacji prywatnej, co właśnie do komunikacji masowej. Tak? Taki serwer, y, powiedzmy, może, może stać w naszej sypialni, możemy się nim komunikować z naszą rodziną, a może również służyć do wymieniania plik się plikami z całym światem. I teraz tutaj wracam właśnie do tych modeli biznesowych, czyli no, sposobów zarabiania pieniędzy. Powiedziałem, że e, nie jesteśmy przeciwko twórcom, natomiast nie, niektóre. E, sposoby zarabiania pieniędzy być może są mniej efektywne w dzisiejszym świecie. I tutaj jest właśnie ilustracja tej tezy. Jest to akurat przemysł muzyczny w Norwegii. Kolorem niebieskim to są przychody ze sprzedaży muzyki jako sprzedaży kopii fizycznych i przez internet. Kolorem czerwonym to są Organiz przychody organizacji zbiorowego zarządzania, natomiast zielonym to są przychody z koncertów. No i jak widać tutaj przychody z, właśnie ze sprzedaży muzyki spad spadają, ale jakby przychody całości, całości branży muzycznej utrzymują się na mniej więcej takim samym poziomie. Można to inter interpretować, na, znaczy to nie jest żaden dowód, ale można to interpretować w ten sposób, że Ludzie pieniądze zaoszczędzone na kupowaniu muzyki wydają później na koncerty. A tutaj jest to samo, tylko że przychody muzyków. Jak się okazuje, przychody muzyków w tym samym czasie rosły ostro do góry. I no, czym to, jak to można wytłumaczyć? To przede wszystkim w ten sposób, że, że przychody muzyków z koncertów, znaczy procent. Jakby przychodów, którymi przypadają na koncertach, jest dużo większy. Czyli ten sposób zarabiania pieniędzy jest dla nich dużo bardziej efektywny niż, niż sprzedaż e, muzyki. E, tutaj jest oczywiście jeszcze jeden kolor, tam na samej górze ten fioletowy, to, to jest, e, jest e, mecenas państwowy, tak, który również trafia bardziej bezpośrednio do muzyków, natomiast mniej do pośredników. I e, można się spodziewać, że no właśnie tak jak, tak jak w, całym jakby naszym, w całej cywilizacji, tak? jedne sposoby zarabiania pieniędzy się stają mniej efektywne, i te się stają bardziej efektywne. I zdaje się, że, a czy jeszcze możemy się sobie porównać te liczby, prawda? Na przykład przychody muzyków, no to było na, w granicach 300, tak? Teraz jest powiedzmy 500. Natomiast przychody całości były wielokrotnie większe. Tak? No to, to widać właśnie tą efektywność, jeśli chodzi o to, ile tych pieniędzy idzie bezpośrednio właśnie do twórców, a ile jest zużywane na takie, no na pośredników, na coś, co być może przez internet zostanie zastąpione. Tak, i tutaj zaskoczę też yy, być może. Nie chcemy, nie chcemy likwidacji prawa autorskiego. Mamy parę propozycji zmian, ale tak naprawdę to bardziej chcę bronić tego, co jest, niż, niż właśnie niż zmieniać. Myślę, że jesteśmy mniej rewolucyjni. Znaczy tutaj często właśnie się powtarzało to, to twierdzenie, że ściąganie muzyki to jest kradzież. Porównywało się prawo e, autorskie e, do do prawa własności, a więc taki sposób myślenia wymagałby takich zmian w prawie, w, w polskim prawie, że no, w porównaniu z tym, co my tutaj sobie proponujemy, to są, to, no, to, te nasze zmiany, to są raczej zmiany kosmetyczne. monopol prawna autorski nie jest prawem własności, to informacja nie jest rzeczą Ruchomą, która mogłaby być ukradziona według polskiego prawa. I tutaj, jeśli, jeśli, miał, jeśli mamy się trzymać już takich fizycznych metafor, to tutaj informacja jest bardziej podobna temu płomieniowi niż, niż tym świeczkom. Co więcej, my no, nie, tylko, nie tylko tak walczymy z tym prawem autorskim, ale również nie tylko nie walczymy z prawem autorskim, ale e, również informujemy na temat tego. No i tutaj właśnie zrobiliśmy taką akcję, e, w której próbujemy sprostować tę e, nieprawdę, e, którą, którą, e, która jest e, propagowana przez stronę bądź świadomy. Przez, przez akcję Nieobecnego teraz tutaj, kilka <grymka> rundy. <wylonych> no i tutaj właśnie wracamy do tych, do tych zmian, które, które chcielibyśmy, chcielibyśmy widzieć w prawie autorskim. No to przede wszystkim jest długość jakby tej ochrony. No tutaj można sobie, to jest oczywiście, to jest ilustracja długości ochrony w Stanach Zjednoczonych. Ale jeśli się weźmie pod uwagę, że te wszystkie negocjacje międzynarodowe, to w nich zawsze jakby się dostosowuje nasze prawo do ich, to i zresztą zawsze to idzie też również do góry, to, to na pewno u nas, e, jeśli to um, tak e, projektować przyszłość, to będzie dokładnie tak samo. Jak widać to ciągle rosło, tak? no, dosyć, dosyć, dosyć mocno. Co, co świadczy być może o, o takiej o tak pewnej nierównowadze w tym procesie negocjacji, tak? Że jakby e, ta e, w tym prawie e, część e, mała grupa powiedzmy może bardzo dużo zyskać, podczas gdy wszyscy stracą, każdy straci na tym bardzo malutko. No bo ten dostęp, to powiedzmy, zawsze można jakoś sobie tam kupić. Tak? Także, także ta, ta większość jakby nie, nie ma, nie czuje, nie ma świadomości tego, że, że, że trzeba o to walczyć. Tak? Prawo autorskie to, to nie jest jedyny obszar, którym się chcemy zajmować. Tak naprawdę to chodzi nam ogólnie o dostosowanie, dostosowanie prawa, dostosowywanie sposobu rządzenia państwem do, do zmieniających się możliwości technicznych. Chcielibyśmy jak najlepiej je wykorzystywać. Nie jesteśmy ani lewicowi, ani prawicowi. Tak samo jak wolne oprogramowanie nie jest lewicowa, ani prawicowa. Mimo, że z jednej strony można powiedzieć, że to jest jak z tego sloganu komunistycznego, że dla każdego Według jego potrzeb, od każdego według jego zdolności. Dokładnie tak działa wolne oprogramowanie. Zarówno tak, się, tak, tak w ten sposób się tworzy je i również konsumuje. Każdy sobie może je brać. Ale z drugiej strony jest to osiągnięte metodami zupełnie przeciwnymi temu, co, co, proponowa, co proponowali komuniści. Ponieważ nie, nie ma tutaj żadnego centralnego Planowania. Nie ma tutaj kogoś narzucającego swoją wolę. Wszystko jest efektem wolnego ręku idei. I tutaj no, ja jako, jako programista wolnego oprogramowania muszę zaświadczyć, że jest to bardzo atrakcyjny sposób, ponieważ ja właśnie mogę realizować moje, moje pomysły bez, bez pytania się nikogo zgodnie.